Czyli tak, ma, możemy zaczynać. Szpinak. E, witamy się z Wami przed mikrofonem Paweł Piechowicz czyli Mateusz Kraszewski. Mateusz, Mateusz Kraszewski pije zalany wrzątkiem szpinak, a y, y, moja osoba... Czyli Paweł Piechowicz przygotowuje makulaturę, żeby ją sobie olejem napędowym i obłożyć się nią. Tak, i tym sposobem napędzać rozwój kultury w osiedlu. Tak. Drodzy kochani nasi słuchacze, trochę czasu nas nie było i w sumie nie wiemy, gdzie byliśmy tak naprawdę. Przygotowywaliśmy makulaturę, zbieraliśmy i trochę szpinaku też wyhodowaliśmy sobie na Do skupu szpinaku na balkonie. Mm -hmm. yy, dlatego dzisiejszą audycję tak przyszliśmy tu w sumie, żeby troszeczkę pomówić kogoś. <śmiech> nie Chcemy do was troszeczkę się odezwać, tak żebyście o nas nie zapomnieli. Żebyście nie zapomnieli jak I... brzmią nasze głasy. głazy. Żebyście nas pogłaskali trochę po naszych łysych czaszkach. Chcemy też yy, nie zapomnieć o was mimo że Was zupełnie nie znamy. Ale jak słucham, jak tak mówimy właśnie do mikrofonu, to to, to właśnie mm -hmm. nam się przypominacie, wizualizujemy sobie, jak wygląda nasz przeciętny słuchacz. Przeciętny słuchacz Polak. Oczywiście. Przeciętny słuchacz naszej audycji jest Polakiem. W wieku od lat minus 14 do plus pierwiastek z 7.30. Tak, yy, żyje swoim życiem wstecz. Yy, zbiera znaczki pocztowe, które nakleja sobie na język. No i ma trzecie oko. To jest statystyczny Polak. Nie ma ani Polak pierwszego, ucham, ani czy. drugiego oka, ale to ma trzecie oko. I zęby też ma. Zębów ma ilość dowolną, <śmiech> ale e, czekaj. Zazwyczaj słuchaj. odwrotnie proporcjonalną do wieku. No momencie, bo, czy w ogóle, jeżeli ktokolwiek słucha tej audycji naszego podcastu tutaj mm. radosnego, to my go sobie teraz wizualiz wizualizujemy i pamiętamy o nim. A jeżeli jest... nam się tutaj pojawia. A jeżeli jest... Trochę zamglony. Y y smutna prawda jest taka, że... że tylko my sami słuchamy tego, co nagrywamy, no to przynajmniej przypominamy sobie, że sami istniejemy. O to właśnie chodzi. O to, o to właśnie, właśnie chodzi. chodzi. chodzi. W Więc tam pijemy, tam. pijemy kawę, jest niedziela. Pijemy, pijemy szpinak. Albo pijemy szpinak, jest niedziela, czyli audycja sobotaż, niniejszym. Rozpoczynamy. Bardzo wiosenne wydanie, już wszystko się dawno rozgrzało. Liście się zazieleniły. Rozgrzały się, Rozgrzały się płyty chodnikowe. Z liścia można dostać na ulicy. <laughs> tak, można dostać w czoło spadającym kasztanem. Albo czołgiem kasztany najczęściej spadają z przestrzeni kosmicznej. One są, no latają, to są tak zwane wolne kasztany. One fruną przez przestrzeń kosmiczną, 60% z nich spada na Ziemię. No jak wolne, wiesz Jak, to? wiesz, wcale nie takie wolne. Trzecia prędkość kosmiczna. Ale nie o tym dzisiaj chcieliśmy, prawda? Zupełnie nie o tym chcieliśmy. chcieliśmy o czym Jeżeli ktoś zdaje maturę, no to niestety sorry, ale nie jest targetem dla nas, nie będziemy mu pomagać w tym, jak się uczyć do egzaminu. Natomiast my będziemy dużo poważniejsze tematy poruszać życiowe bardzo, takie poradnikowe, bo chcemy Wam cały czas pomagać, nie chcemy Wam przeszkadzać i dzisiaj będziemy Wam mówić o tym, co zrobić, jeżeli spotkamy na ulicy Sobowtóra. Własnego sobowtura. Własnego sobowtura. Bo, bo jeżeli spotkamy na ulicy Sobowtura kogoś sławnego, yy, to proste, prawda? No jeżeli na przykład Bierzemy, spotkamy... porywamy <grych> i żądamy okupu, tak? To ładne. Tak. Natomiast proste. gorzej, jeżeli to jesteśmy my, my to, to, to, a, to a my nie jesteśmy wam. osobą sławną. I jeżeli ja jesteśmy siebie... osobą sławną, to też możemy się porwać na kawałki strzępy, e, wy, w, wysłać te strzępy w kopercie e, do siebie samego i zarządzać kupu. też Czyli od siebie taki samego. Drobny autoszantaż. <śmiech> <śmiech> Oczywiście. No ale to jeszcze rozwiniemy ten temat. E, oprócz tego będziemy mówili wam, jak skutecznie zarządzać czasem, szczególnie jeżeli jest to czas absolutny, wymierzany przez zegary atomowe, I jak prowadzić życie równoległe. O, to dobry jest temat. To jest bardzo dobry ale temat. Ale zauważyłeś, że te wszystkie tematy wiele razy, się... Wiele razy, tak, one się za... On, zazębiają. się zazębiają. Mhm. My już ten temat bardzo y, dawno chcieliśmy poruszyć, ale nigdy nie mieliśmy czasu, żeby się do tego przygotować. Tego równoległego tak? czasu. Natomiast teraz, natomiast teraz zrobiliśmy pewien e, research. E, sami prowadziliśmy kilka żyć mhm. równoległych. Ja prowadziłem cztery życia równoległe. Paweł tutaj trochę miał więcej czasu, więc prowadził 17 żyć równoległych, ale z tego tylko dwa były tak naprawdę życiami pełnowartościowymi. Reszta to były takie chwilówki. Tak, oczywiście jest to, jest to niezwykle trudne, ponieważ musimy pogodzić z tymi innymi życiami. Śmierć naszą. Tak. No śmierć rzeczywiście i inne śmierci. Tak. czyli zadecydować, kiedy. kiedy każde naszych wcieleń przestanie istnieć oraz też zacznie istnieć, tak? Musimy sobie oczywiście wymyśleć datę urodzenia. Ale właśnie nie, bo data urodzenia jest wspólna dla wszystkich. Te, te, te no jakby gałęzie czasu dopiero, e, linie czasu rozgałęziają się troszeczkę później. Tak, ale one czasami się troszeczkę zaginają, mhm. a czasami zawiązują się w supełki. No i potem już nie możemy jakby przejść dalej, jeżeli trafimy na taki supeł nie jest to wygodne. Natomiast ogólnie, kiedy dochodzimy w życiu do takiego momentu rozdroży, to właśnie to jest mit, że trzeba wybrać, który jest dróg. Można pójść w obie drogi. Mhm. Tutaj niektórzy fizycy teoretyczni mają na ten temat swoje własne teorie. Są fizycy teoretyczni, którzy wierzą w to święcie, że czas rozwaja się w każdym momencie swojego istnienia. Żony i córki tych fizyków najczęściej popełniają samobójstwa. Natomiast synowie zostają znanymi muzykami. Tak, natomiast właśnie, jeżeli już zdecydujemy się na rozwidlenie swojej linii czasu, to musimy się liczyć z tym, że na dłoni naszej linia życia też zacznie się rozdwajać i podejdzie nam pod samo gardło, co tak. może nie być dosyć takie estetyczne. Będziemy mieli tak zwaną małpią bruzdę na, na, na, na, na naszej dłoni. No Oczywiście, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy prowadzić dwa równoległe żywoty, to one oczywiście będą troszeczkę zwierzęcone, ponieważ nie możemy współistnieć w dwóch równoległych przestrzeniach jako Pełni i istota ludzka. Więc to będzie takie po prostu małpowanie siebie samego. I ten, to jest właśnie ten pierwszy krok. Tę metodę polecamy różnym artystom, którzy na przykład chcą się wybić, jeżeli nie, nie są w stanie się wybić jako człowiek, to może mogą się wybić jako zwierzę. Jako zwierzę, oczywiście. Natomiast jeżeli już na każdej z naszych linii Uda nam się zaistnieć jako istota mniej więcej ludzka, to musimy się liczyć z tym, że nasz umysł ulegnie rozdwojeniu również, więc jedna półkula będzie zarządzać jedną częścią naszej osobowości, a druga pójdzie w swoją stronę. Najgorzej jak dojdzie do desynchronizacji półkul z tymi e, połowami osobowości, którymi one zarządzają. I może niestety dojść czasami do takiego tąpnięcia wewnętrznego, że półkula mózgowa, która zarządza prawą stroną, zostanie przeniesiona w jedną rzeczywistość z, z, z zupełnie drugą stroną e, naszej osobowości. A wtedy, I wtedy możemy nastąpi, machać tak, Pane, ręką. Paraliż. Jest to, będzie to pewien paraliż. Paraliż tak? osobowościowy. Mhm. I to jest, to jest właśnie pierwsze, pierwszy taki efekt uboczny Obierania tych dróg Dla Obierania tej marchwi zwanej życiem <grym> um, Jeżeli w jednym życiu zdecydujemy się na obieranie ziemniaków A w drugim na obieranie właśnie marchwi To w drugim możemy być Andą Rottenberg Która do zachęty sprowadzi nas jako artystę Albo możemy po prostu z tych obierek ziemniaczanych Zrobić alkohol i... Um, osiągnąć sukces komercyjne. No, a to jest to trzecie, jakby... No właśnie, bo... To jakoś trzeba żyć. Bo jak, jeżeli się już rozbijamy na różne linie osobowościowe, no to możemy w jednej osobowości być artystą, w drugiej przestępcą i... A w trzeciej bardzo znanym, szanowanym. Osiąga, szano, szanowanym biznesmenem osiągającym sukces na produkcji alkoholu. Możemy również jedna strona osobowości może oszukać drugą stronę i wciągnąć ją jako słupa w swój szemrany biznes. Tak. A ta trzecia osoba, artysta, oczywiście ten alkohol będzie pić, zostanie artystą pijakiem, dochodzi do bohemy. Osiągnie niebywały sukces. I, i, I w ten sposób te trzy drogi połączą się z powrotem w jedno. W jeden biznesplan. W jeden biznesplan. Oczywiście. Więc już wiecie, że trzeba przygotować biznesplan, jeżeli chcemy Podwójne życie lub potrójne tak, życie tak, tak. mhm. prowadzić. I w tym biznes planie należy również odłożyć troszeczkę pieniędzy, zarezerwować na znanego reżysera, który sfilmuje nasze podwójne życie. Jeżeli jesteśmy Weroniką, to będzie to plagiat, ale jeżeli nazywamy się inaczej, to droga wolna. Ten film najczęściej osiąga sukces w Cannes. Tak, złote palmy, złote lwy, złote buraczki. Wszystko, wszystko dla nas się tutaj sypie i też o, o, osiągamy sukces. Czyli tak naprawdę, jakkolwiek byśmy na taki manewr spojrzeli... Zawsze jesteśmy się, do przodu. Zawsze jesteśmy mhm. do przodu. No i po no mamy z kim porozmawiać. Nogami. I mamy się o kogo oprzeć, kiedy czekamy na autobus. Jakie są minusy? Minusy są takie, że musimy... Zaplanować w, każdym, w każdej linii czasu osobne nasze zejście z tego świata, wycofanie się, pogrzeb, przez co może to być troszeczkę finansowo wciążające. wciążające dlatego, dlatego właśnie ta opcja z osiągającym sukcesy biznesmenem jest jakby najbardziej pożyteczna, więc jedną z taką, z tak, jedna z takich osobowości musi przynosić nam zysk do domu przynosić regularne pieniądze. Tak, tak, tak, tak. Że, żeby na te pogrzeby wszystkie mieć, żeby utrzymać wszystkie dzieci, które sobie tam wychowamy w tych osobowościach i różne inne takie zobowiązania. No i tak możemy rozdwajać i rozstrajać naszą osobowość nieskończoną ilość razy. Potem już możemy się poruszać w równoległych wszechświatach, przeskakiwać sobie pomiędzy nimi, kiedy nam jest to wygodne. I teraz jaki sposób kontroli nad tymi przeskokami można wymyślić? Aha, to już dochodzimy teraz do zarządzania czasem. Nie, nie, nie, do zarządzania czasoprzestrzenią. A, zarządzanie czasoprzestrzenią, czyli nowy poziom studiów na Uniwersytecie, na uniwersytecie Gdańskim. Gdańskim uniwersytet Gdański, trzeci, uniwersytet III wieku. Zarządzanie czasoprzestrzenią. Jak szybko nie umrzeć. A i być na tym finansowo niestratnym. A, nie, dobrze, okej, okay, to, to za chwilę. Przepraszam, muszę to popić sobie. To. Nie, zarządzanie czasoprzestrzenią. Zarządzanie. W jaki sposób przełączamy sobie osobowości? Mm -hmm. Musimy skontaktować się z laboratorium czaso, cza, mierzenia czasu w Krakowie. Tem, co hejnały wysyła RMC zwierzy. Kraków. Tak, hejnalista zwierzy może nam tam pomóc, jeżeli mamy tego typu znajomości. Jeżeli nie mamy tego typu, to musimy sobie jakiś przełącznik osobowościowy zainstalować. To może być na czole na przykład. Może być na czole, no, mhm. może to być jakiś guzik mechaniczny, albo może to być jakaś nasza część ciała, która zamiast bodźcu budowego typu płatek ucha na przykład możemy sobie ścisnąć. I przeskoczyć w inną osobowość. No tak. Problem jest, jeżeli na przykład jesteśmy w szkole i pani od niemieckiego chce nas wytarmosić, chce nas wytarmosić za ucho. Ale to już to wielokrotnie. Już się nie zdarza, bo już kary cielesne zostały wycofane. Natomiast jeżeli jedna z tych osobowości żyje jeszcze w latach 50., szta, to właśnie to chciałem powiedzieć. No to różnie to może być. W każdym razie na pewno do synchronizacji i zarządzania czasem pomoże nam laboratorium, które wysyła strumień neutrin. Natomiast i następnie je mierzy je, jak przelatują przez skorupę ziemską. E, oczywiście z pomiarów wynika, że neutrina są szybsze od światła, a więc e, tak naprawdę przenoszą się w czasie. I stąd właśnie jest to możliwość, że jedna z naszych osobowości może żyć w latach 50. E, oczywiście, że tak. I Możemy z, za pomocą strumieniów neutrin mieć cały czas z nią kontakt i przekazywać na przykład numery totolotka, mm -hmm. które padły dzisiaj i które ona może skreślić w odpowiednim czasie. Tak. Tak, ale to w latach 50 -tych? Bez sensu. No nie, no ona musi sobie zapisać je na, w kajecie i poczekać Kajecieka. kilkadziesiąt lat, a potem wygrać. Potem, a potem wygrać, a tym wygrać po prostu. I, i, I takie są sposoby zarządzania czasem. Oprócz tego y, możemy ściągnąć specjalną aplikację na naszego smartfona, y, która zorganizuje nam czas i y, już w rozbudowanych wersjach, czyli w wersjach pro, y, są opcje do zarządzania życiami równoległymi. Po, poprzez smartfon. Poprzez smartfon. Wszystkie nasze osobowości mm -hmm. mają po prostu tego samego smartfona. Możemy sobie wysyłać SMS-y, umawiać się na spotkania z samym sobą. Ale też umawiać się na spotkania z innymi ludźmi. Czyli, mm, czyli, tak. Czyli po prostu kierujemy tą osobę. Jest bardzo prosty interfejs. Ruszamy palcem po ekranie, po uchu. Po uchu. To jest oczywiście jedna osoba ma ucho, druga ma ekran. Tak. A więc jest model ucha wyświetlony na ekranie i gładzimy tym palcem po uchu tej innej osoby, czyli siebie samego de facto i w ten sposób właśnie kierujemy. Tak? No. Generalnie to jest trochę skomplikowane, ponieważ oczywiście do góry to jest idź prosto, pod kątem 60 stopni to jest idź w lewo, cofaj się, cofaj się w czasie. To A jest, palec do góry to jest siat. To jest, to jest trzy stuknięcia. Mhm. Pszty, psztyczek w ucho tak zwane w ucho albo w nos. Nie, nie należy tego stosować przy wychowaniu psa, bo nie należy się znęcać nad zwierzętami. Ale z ludźmi, szczególnie jeżeli jesteśmy sami nad, nad sobą można się troszeczkę znęcać się należy wręcz. No. Jeżeli chodzi o nasze zwierzęta domowe, to tylko i wyłącznie wychowujemy je przez subtelną perswazję i pokazanie za i przeciw. Tak, y, oczywiście tutaj, y, tutaj wynika z tego w, y, na komplikacja, ponieważ co się stanie, jeżeli mamy zwierzę domowe, mhm. typu kunę domową na przykład. <głosy> I tą... Jeżeli twoja żona jest na przykład kuną domową, <głosy> bo wybierze sobie taką karierę. Nie no, jeżeli, jeżeli taką. Nie, nie, mówię tutaj o kunie jako kunie, takim zwierzęciu, oczywiście. Futerkowym. Mm -hmm. I, I taką kunę, jeżeli na przykład, no jesteśmy do niej bardzo przywiązani, nie mówię tutaj o przywiązaniu tak, pożenie, tak? tylko mówię o takim przywiązaniu emocjonalnym. Czyli jeżeli bardzo kochamy naszą kunę, a tutaj musimy się przenieść w inną osobowość, no to niestety wynika tutaj pewien problem, ponieważ tej kuny jako że towarzystwo opieki nad zwierzętami nam nie pozwoliło tego zrobić nie możemy takiej kuny przenieść ze sobą w naszą inną e, czasoprzestrzeń no i to jest problem. To jest problem. Ponieważ y, jeżeli powiedzmy y, mamy osiągnąć sukces tej drugiej osobowości, to je, jak możemy osiągnąć sukces, jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi? Mm -hmm. Bo brakuje nam kuny. No, no, Kuna zostaje sama, też nieszczęśliwa. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami próbuje nas Nie, no, namierzyć. Kuna zostaje z naszą po, pierwotną osobowością. A może jej nie lubi na przykład, albo się jej boi trochę bardziej. Drobna dygresja. Do kin wchodzi nowy film y, o Star Treku. <grym> I teraz pytanie do Was, drodzy Zbary. Czy pamiętacie kiedyś, żeby jakiekolwiek zwierzęta były teleportowane? Czy na statku Enterprise ktokolwiek hodował kuny? No właśnie. Przyszłość nie jest wcale tak wesoła. Natomiast. Dobrze. To co, jeszcze z zarządzaniem czasem? No z zarządzaniem czasem. Czas jako strumień tych neutrin. Można sobie ten czas nawijać, ten strumień na kołowrotek, taki wędkarski na przykład. Tak. I, zostawić, i odstawić do szuflady. Nie odstawić do szuflady, a potem a potem rozwinąć to, mhm. jeżeli potrzebujemy przedłużyć sobie pewne okresy w naszym życiu. Jeżeli na przykład mamy miły moment i chcemy sobie go przedłużyć, to po prostu rozwijamy sobie ten strumień neutrin, zawijamy go sobie wokół pasa albo szyi. I, i zostajemy w, tym, w tej chwili w tym tak długo, jak te neutrina y, rozpieszkną się w przestrzeni. Carpe diem, trwaj. czyli pakt z diabłem, jeżeli ktoś z was czytał Fausta. Dobrze. I Oczywiście strumień neutrin może nam czasem uderzyć do głowy. Mhm. Jeżeli w jakiejś równoległej swojej osobowości osiągniemy wyjątkowy sukces, komercyjny jako artysta, to strumień neutrin może nam uderzyć do głowy, wtedy żyjemy już poza czasem. Poza czasem, ale to widzisz, to jest tak, jak, jak sobie, jak sobie on uderzy nam do głowy, powali nas <głos> i już mamy go zawiązanego wokół szyi i no, powiesić się tak można w ten sposób. No i tu już A dochodzimy oduszyć. do mniej przyjemnych sytuacji, czyli właśnie jak spingować własną śmierć, żeby zakończyć jedną z linii życia. I to można by w nieskończoność <głos> rozwijać jeżeli, jeżeli podoba Wam się ten temat, to rozwincie swój strumień neutryny i słuchajcie tego w nieskończoność. Natomiast my teraz przejdziemy już do uniwersytetu trzeciego wieku, bo to jest bardzo istotne. To jest uniwersytet trzeciego wieku naszej ery. Tak, tak. <głosy> Najstarszy uniwersytet w Polsce. Uczą się tam tylko niemowlaki. Uczą się tam tylko niemowlaki oraz ludzie psem prehistoryczni o, o psychice niemowlaków, więc na jedno wychodzi. Tak, wszyscy ci, szczególnie prehistoryczni ludzie, mają kamienne twarze, <grym zanurka> ponieważ są to skamieliny wykopane z polodowcowych jezior. Tak, albo malowidła z Lasków. Nie, nie, bo to właśnie... <grym zanurka> Oni, tam... <grym zanurka> Oni tam mają różne zajęcia, na przykład... Dla ludzi pierwotnych są specjalne zajęcia z plastyki. Wszyscy są na tak zwany plener mararski zabierani na Kaszuby do jaskini Belzebuba pod, pod zblewem. Duża atrakcja turystyczna, ale raz w miesiącu jest zamykana, bo tam po prostu zajęcia z plastyki się odbywają. Ludzie plują kredą na własne ręce proszkowaną. Tak to się odbywało. Tak to się odbywało, ale odbywa się w dalszym ciągu. Raz tak, na tak, miesiąc, tak, raz tak, miesiąc. Jeżeli ktoś z Was chce dołączyć do tego kursu, on jest dosyć drogi i trzeba udowodnić, że jest się człowiekiem yy, pierwotnym albo, albo niebowlęciem. Tak. Yy, można na przykład yy, o, też yy, udawać Nikifora. Albo jakiegokolwiek innego schizofrenika, który sztukę tak zwaną prymitywistyczną uprawia. No albo możemy sobie po prostu wytworzyć inną osobowość i tam wysłać na ten kurs. Albo kawałek osobowości. Kawałek tylko. osobowości, bo mhm. no to wystarczy. Ten kurs jest, zaczyna się od, od lipca, więc już zgłoszenia są przyjmowane. Zgłoszenia są przyjmowane przez internet oraz na kartach pocztowych. Oraz na tablicach kamiennych. Tak. <śmiech> um. Proszę nie używać tablic kamiennych, gdzie na drugiej stronie jest w 10 punktach coś wypisane, bo to jest już zajęta, te To jest kamienie. zajęta. Tablice kamienne są jednostronne. To jest własność Muzeum Miasta Gdańska. Tak. Indiana Jones szukał Arkinoego. Nie. Nie? nie? Arki Noego nie, bo Arka Noego zatopiła się. Nie, Indiana Jones szukał 10 przykazań. A one są oczywiście zdeponowane w Muzeum Miasta Gdańska. Tak. Mało kto o tym wie. Pracownicy Muzeum Miasta Gdańska też o tym nie wiedzą. Wmurowali te tablice w posadzkę, bo muszą tam naprawiać budynek. Mają bardzo niski budżet. I tak to wygląda. Oprócz tego, na Uniwersytecie Gdańskim. Uniwersytet III wieku. On nie ma na celu ucywilizowania tych pierwotnych osób. Mm -hmm. On nie ma na celu rozwoju tych niemowląt, które tam są w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. On y, jakby celebruje te stany świadomości, w których te uczestnicy tych kursów się znajdują. A to jest właśnie bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo to jest jakby... No, wiem, <laughs> dlatego to powiedziałem. Fascynujące. To się wpisuje w nową, nowy sposób rozumienia, kultury, kultury tak. że nie chcemy sformatować ludzi, ale chcemy jakby celebrować ich różnorodność Ym, dlatego właśnie nie chcemy niemowlaki, które przy, przyjmujemy na te studia, nie chcemy stworzyć z nich jakichś cyborgów, które będą w, przy taśmie za kilkanaście lat w fabryce Forda składać gaźniki <śmiech> chcemy po prostu obudzić w nich ich e, indywidualne cechy, które pozwolą im zbudować, co takiego, społeczeństwo oparte na wiedzy i gospodarkę, gospodarka oparta na wiedzy. Hasło bardzo nośne, ale nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi o jaką wiedzę chodzi. A to właśnie chodzi o wiedzę, nie o taką wiedzę uniwersalną, którą wtłacza, w, wtłacza się w szkołach i uniwersytetach, to, to jest wiedza, wiedza o samym tak siebie wajemne. i swoim małym wszechświecie. Ponieważ każdy z nas ma mały wszechświat. Czyli nawet niemowle, neutrina z nawet z człowiek w głowie, to, to na pewno. Tak. Ten mały wszechświat i ten, ten jego mały ma, mały wielki wybuch, <głos> który zapoczątkował ten jego mały wszechświat, tam gdzieś w głowie siedzą. E, więc te całe galaktyki są to odkrycia. No oczywiście z punktu widzenia władz uczelni to wszystko przynosi wymierne zyski, ponieważ Uniwersytet trzeciego wieku jest opłacany z programów emerytalnych. Emerytura... I z becikowego. I z becikowego, czyli albo emerytura, albo, becik... albo becikowe nigdy nie trafiają do rąk tych, którym są przypisane, od razu trafiają na konto Uniwersytetu. Tak jest. Mhm. Uniwersytet zajmuje się nie tylko kształceniem, ale również karmieniem niemowląt i seniorów. Aż mówisz o tych ludziach pierwotnych, które, którzy jedzą po prostu udziec mamuta? Tak, udziec z mamuta jest przekazywany specjalnie przez. z Muzeum Miasta Gdańska. Z Muzeum, Miasta Gdańska. Muzeum Gdańska, Miasta Gdańska ma obecnie w swoich podziemiach 74 złodowociale mamuty. I one po prostu w takiej olbrzymiej kuchence mikrofalowej są rozmrożane. Potem sobie biegają troszeczkę biegają sobie na, po piwnicach. I, i rozmnażają się czasem. Czasem się rozmnażają, więc jest to, jest to źródło odnawialne. Jest to również źródło ciepła dla muzeum, co bo one tam wydzielają olbrzymie ilości metanu, który potem zimą służy do ogrzania budynku, bądź co bądź dużego i ceglanego. A więc tak, Muzeum Miasta Glańska, bardzo blisko współpracujące z Uniwersytetem III wieku. O tym powiedzieliśmy. Gospodarka oparta na wiedzy i mamutach. I mamuta. Oraz odkrywanie samego siebie jako nowy wymiar edukacji. Tak. To właśnie takie tematy, które dzisiaj powiedzieliśmy. Z wielokrotnione osobowości. Mhm. Dla no, ty... O czym jeszcze musimy Wam powiedzieć dzisiaj? Przede wszystkim musimy Wam powiedzieć, że dla tych, którzy odbierają naszą audycję strumieniem tradycyjnym, musimy. się, musisz znaczy, się wiedzieć... Znaczy myśli te kłącza podziemne, tak? Tak, tak, Żywnie. kłącza podziemne. Musimy Wam powiedzieć, że... Ta audycja była nawadawana w systemie eksperymentalnym, to znaczy ten strumień dźwiękowy rozgałęział się w czasie swojego trwania i przechodził w różne, równoległe, alternatywne wersje samego siebie. Dla tych z Was, do których uszu dotarła tylko jedna wersja, musicie wiedzieć, że możecie zeksplorować również inne odgałęzienia. W których Który mówiliśmy zupełnie czynować, o, o których mówiliśmy o zupełnie czym innym. Tak. Oczywiście wszystko to dostępne za odpowiednią opłatą. Tak, najczęściej możecie po prostu zaprzedać duszę. Niekoniecznie diabłu, możecie nam zaprzedać duszę. Oczywiście, koniecznie. Mamy dużo lepsze oprocentowanie aktualnie niż piekło. Więc myślimy, że nasza oferta może Wam przypaść do gustu. Oczywiście, jeżeli chcecie dokonać takiej transakcji, skontaktujcie się z nami drogą mailową. Nasz czyściec dostał ostatnio homologację i certyfikat trzy gwiazdki Michelin w kantynie. 2014. Tak. Tylko 40 tysięcy lat. Oraz logo teraz Polska. <głos> nie, nie, logo teraz Polska zostało nam odebrane, bo jesteśmy zbyt internacjonalni. Jest nowe logo. Teraz, kurwa my, to jest nowa akcja taka promocyjna, biznesowa, która promuje silne indywidualności. a z tradycją w nowoczesność, <śmiewanie> jedynie słowa. Tak. Z, z mamutami w XXIII wiek, z mamutami w kosmos. Australopitek kieruje promem kosmicznym. Co z tego wynika? No sami widzicie, że dużo się dzieje. Du dużo dużo mieliśmy dużo dużo rzeczy miesięcznych się, tak wiedzieć wam od wielu wielu sprawach. Mm. Soniczna majówka, soniczna majówka, podsumowanie tego wszystkiego, co się działo i o nas zapomnieliście. Mm -hmm. Co jeszcze się działo? Co no, musimy powiedzieć, tak? że... Yy... A no dobrze, to teraz już tak troszeczkę poważniej, drodzy Państwo, przygotujcie się. <głos> teraz uszy. poważnie. Teraz, teraz, teraz to... będzie poważnie. Ukazała się nakładem naszego wydatnictwa, wydatnictwa. naszego. <głos> Bottom layer records. Płyta długogrająca. Bardzo długo grające, grające nieprzestające grać. Płyta tak zwana długo grająca i, długo męcząca, i mocno męcząca. Mocno męcząca. Tak. Formacja nazywa się Mikrospokój. Tworzą ją te osoby, które do Was teraz mówią. W takim właśnie składzie. Tak. Czyli Mateusz Kraszewski – dźwięki, Paweł Piechowicz słowa. To wszystko składa się na jedną całość. Wydaliśmy naszą debiutancką płytę o tytule Niemoc. I ta płyta jest dostępna na... No już pewnie o tym wiecie, bo jesteście na tej stronie internetowej. No tak, tej strony, e, na tej, na tej właśnie stronie jest dostępna e, albo do posłuchania sobie na żywo, albo do sobie ściągnięcia na nieżywo. I sobie posłuchajcie tego, jeżeli macie ochotę. E, wszystko jest za darmo. Tak, płyta jest po polsku, więc nie będzie trudności ze zrozumieniem tekstów. Ehm. Są oczywiście dostępne też wersje w językach e, wymarłych. Tak. Czyli tak zwane skamieliny. skamieliny językowe. Jest wersja łacińska. Mhm. Jest wersja w Esperanto. No, jest najśmieszniejsza w sumie. Najśmieszniejsza jest wersja w języku migowym. Tak, tam różne gry językowe i tak zwane lapsusy można plątywać. Także słuchajcie sobie, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. Mhm. Będzie nam bardzo miło. To w sumie już nam jest już miło, jest że, że miło. udało się nam wydać tę płytę. Może ona za jakiś czas y, ukaże się światu w postaci fizycznej, póki co nie, jest tylko w postaci metafizycznej. Jeżeli to, to, Oczywiście zaglądajcie często na naszą stronę. E, jeżeli się ukaże w postaci fizycznej, to prawdopodobnie trzeba ją będzie sobie albo kupić, albo nas przekupić, żebyśmy ją wysłali, ale mhm. to jeszcze nie teraz. Także wszystko będzie napisane. Albo powiedziane. Powiedziane, będzie objawione. Zaśpiewane. To co, myślę, że już starszy, starczy, bo więcej mogłoby być już przesytem dla Was i dla nas. Wypiliśmy naszą kawę, wypiliśmy szpinak, szpinak. Wam eee, też radzimy przeżyć ten dzień, jakby to był równoległy dzień Waszego życia. Przeżyć to dzień, przeży, przeżyjcie ten dzień, jakby to był smażony szpinak. Dziękujemy. Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski, audycja Sobotaż.